W Milanówku, tam, jakby ja, po prostu będę mówił, tak jak było, nie, nie będę wijał tego w jakieś bułeczki ani tam w inne rzeczy. Po prostu skonfrontowało mnie słowo, które zaczęło we mnie bardzo mocno pracować. Ja, na tamten moment nie wytrzymałem tej presji, nie? Po prostu we mnie tak zawrzało, że po prostu opuściłem post. Nie byłem w stanie tutaj, jakby dalej, yy, dalej. I w tym Milanówku, no, po prostu po pierwszym dniu postu wieczorem pojechałem, tak. Ale dziękuję Bogu za tamten czas, dlatego że w tam, na tamten okres mojego życia miałem wiele spraw nieuporządkowanych, tak. Miałem problem z papierosami. Paliłem papierosy. Je, po prostu paliłem. Nie, nie to, że, że nie paliłem, tylko paliłem, tak? Paczkę dziennie papierosów, jakby w tym grzechu trwałem. Yy, byłem też w związku, jakby z... dzisiaj dziękuję Bogu za to, bo Bóg yy, dał mi ją jako żonę, tak, ale żyłem w związku niepartnerskim, jakby nie, nie widziałem tego problemu w sensie w tamtym czasie. I na tamtym poście wiele rzeczy właśnie zostało skompromitowane, nie? I to zaczęło we mnie pracować i ja po prostu zacząłem modlić się do Pana, żeby, żeby po prostu dał mi tą łaskę, żeby zmieniać to życie, tak? Przede wszystkim taką największą moją, moim grzechem wtedy i tutaj się muszę przyznać do tego niestety, było to, to jest straszne, nie? Jeżeli dzisiaj o tym wspominam. Też nie budowałem na fundamencie Chrystusa tylko, nie? Słuchałem różnych nauczycieli, tam gdzie zawiało, tam jakby też troszeczkę... Latałem i, i uważam, że to było głównym takim czynnikiem tego wszystkiego. Ale minęło rok czasu, tak? Bóg zabrał mi te papierosy, tak? Bóg mi, Bóg mi dał żonę, tak? Modliłem się, wiecie, jeszcze Panie potwierdź mi, że to na pewno żona od ciebie, tak? Dzisiaj moja żona jest w ciąży. Pan mi to potwierdził tym, tak? Że, że, moja, że to jest moja żona od Pana dzisiaj to jest legalny związek. W, Cywilny ślub, tak, no jakby wzięliśmy, pobłogosławił nam dzieckiem, zabrał ode mnie te papierosy. Wiecie, ja też upadłem dwa razy. Bo ogólnie Bóg, jak się zostałem zbawiony, Bóg mnie uwolnił od alkoholu, tak. Byłem w strasznym stanie, ja po prostu Bóg mnie znalazł, byłem alkoholikiem strasznym, leżałem w rowie, po prostu, totalne dno, tak. Chciałem sobie odebrać życie, nie byłem w stanie funkcjonować. Nie miałem pomysłu na życie. Wołałem do Pana, żeby mnie uratował, bo ja nie, naprawdę nie wiedziałem, co zrobić ze sobą. Yy, w takim stanie, jakim byłem w tamtym czasie, po prostu ani to żyć, ani, ani, no nie było ratunku, tak? Ja wołałem do Pana, Pan mnie uratował od tego, uwolnił mnie od alkoholu, prawda? I dziękuję Bogu za to naprawdę. Później po prostu poprzez to i cały czas jakby tutaj to nieposłuszeństwo jest poruszane, tak? I bracie, proszę Was, nam, ten, niech to będzie przestroga, tak? Bo ja byłem nieposłuszny. Pomimo tego, że zostałem zbawiony, wiecie, wpuściłem sobie przyzwolenie w swoim życiu do tego, żeby w ogóle jakikolwiek grzech mógł być, nie? Dziś jestem przeciwny temu absolutnie, tak? Robię wszystko przede wszystkim, żeby być z Panem, tak? Na tej relacji, żeby tego grzechu nie dopuszczać, bo po prostu wiem, że to mnie rujnowało. I, I wiecie, ja zapiłem, nie? Po pewnym czasie z Panem y, 8, dziewięciu miesięcy już pochcieli, już to, tak myślałem, że jestem taki pewny. Nie prowadziłem też własną działalność. Nie wiem, czy bracia, bo tak mogę chaotycznie trochę mówić, Taki, taki po prostu chyba jestem ale jakby chcę żebyście mnie dobrze zrozumieli. Po prostu prowadziłem też własną działalność nie? gdzie jakby w tej własnej działalności nie byłem do końca uczciwy prawda i to było takim głównym czynnikiem do tego pojawiły się pewne problemy finansowe jakby w mojej firmie gdzie zacząłem strasznie przeżywać nie? jak to jakby już się zacząłem zamartwiać co z rodziną co z tym i zapiłem nie? raz potem zapiłem drugi raz i po prostu no bardzo źle się z tym czułem bardzo ubolewałem, ale wiedziałem, że ratunek jest tylko w Panu, tak? I już nie, nie, nie mam swojej własnej firmy, nie? Jakby nie pracuję. Odrzuciłem to też od siebie, powiedziałem po prostu, że idę za Panem, nie chcę nic mieć co na drodze, co stoi, żeby mi to po prostu przeszkadzało, tak? Mówię to tak bardziej do tych wszystkich braci, którzy mnie jakby już widzieli wcześniej i też słyszeli to moje świadectwo, bo moje świadectwo jakby od początku jest dłuższe, nie? i w ogóle jakby to, jakbym to teraz miał dobrać w słowa, to by to zajęło dłużej czasu i po prostu chyba, że bracia chcecie, to opowiem od początku może, bo, bo jakby może nie wszyscy nie wszyscy mnie ten od tamtego roku tak, czyli po prostu tak jak mówię, no jak trwałem w grzechu, tak, całym sercem wierzę, wierzę w naszego Pana i mojego Pana i nie odpuszczę mojego Pana za nic, nie, naprawdę to jest jedyna droga po prostu zmieniło się to tak, że przede wszystkim ugruntowałem się, tak? Chrystus jest dla mnie teraz wszystkim i jedynym wyznacznikiem. Tego wszystkiego, co nawet jest na zewnątrz, konfrontuję tylko z tym, co mam od Pana, tak? W Słowie Bożym. I to mnie utwierdziło w tym, i dzięki temu przyszły owoce. Przyszły owoce tego, że Bóg zabrał mi papierosy. Dał mi żonę. Czyli zalegalizował ten związek. Pobłogosławił to dzieckiem. Dał mi spokój uwolnił mnie od wielu tak naprawdę, od złości, mam cierpliwość w sobie, taką, takie no naprawdę niesamowite rzeczy w moim życiu, nie? Które, a szczególnie te papierosy, z którymi sobie nie dawałem rady, nie? tak jak Bóg odciął mi alkohol od razu. Oczywiście później zapiłem, bo tutaj jakby, no, jeżeli mnie masz zestoić, to uważasz, żebyś nie upadł, ja oczywiście miewałem, że stoję, to upadłem i też dziękuję za to Bogu, bo mi pokazał też w jakim jestem miejscu ale na przykład z tymi papierosami, ja się męczyłem oczywiście z tym wewnętrznie i było mi już na końcu, przed tym samym czasie, jak mnie Bóg uwolnił, ja już po prostu nie dawałem rady, ja powiedziałem, że ja odchodzę, nie? Że ja po prostu już nie będę w gronie chrześcijan przebywał, bo ja się wstydzę. Ja się po prostu wstydziłem wewnętrznie tego, co ja robię. I ja aż wyłem i Pan w końcu mi zabrał. I dziękuję to Bogu, bo od trzech miesięcy w ogóle nie palę papierosów, nic. Uwolnił mnie totalnie, czuję się w tym wolny, nie? To nierealne nie, nie było dla mnie to po ludzku zrobić. Tak wygląda moja moja przemiana na, na ten rok, nie, tak naprawdę, przez rok czasu. Dla mnie to jest ogrom, ja, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, nie, bo ja po ludzku nie jestem w stanie tego w głowie przetworzyć, jak to jest możliwe, nie. Ja ostatnio jechałem sobie samochodem do brata Darka, chrzciliśmy takiego brata, w każdym bądź razie, to no też chwała Bogu za tego brata, którego chrzciliśmy, tak, Bóg go przyprowadził. I jechałem, ja nie, ja, wiedziałem wtedy, ja nie wiedziałem wtedy, co ja mówię, nie, ja się modliłem, mówię, może jaki jesteś potężny, nie, Przyszło do mnie to, że uwolnił mnie od alkoholu, uwolnił mnie od papierosów, od no, zniewolenia, tak, dał mi żonę, uregulował związki, gdzie po prostu po tym ślubie, uwierzcie mi, szatan przestał mnie oskarżać na temat y, związku z moją żoną, w sensie takim, czy ja nawet mogę z nią spać, tak? Naprawdę, to jestem od tego uwolniony, nie? I dziękuję Bogu za to wszystko. Nie wiem, co tu jeszcze dodać, tak? Chciałbym dodać tylko po prostu tyle, że jedyny ratunek jest w Chrystusie i to, co dzisiaj Przemek głosił, nie? Że tak jak Samson pomimo tego, że podstępem tutaj dał się jakby zwieść kobiecie i, i ogolili mu te włosy, nie? Ale on wiedział, gdzie się udać, do Pana, nie? A pan, a pan podniesie, jeżeli do Niego przyjdziemy, szczerze, nie? I ja naprawdę chcę zaświadczyć o tym, że Pan jest wierny i podnosi, nie? Oczyszcza, naprawdę to jest jak w 15. rozdziale ewangeliana tak? Każdą gałąź, która nie wydaje owocu, ale, ale trwa, on podnosi i oczyszcza, tak? I, I ja to przeżyłem w swoim życiu, nie? I ja ja dziękuję naprawdę Bogu i powiem Wam szczerze, że też miałem problem zdecydować się na ten post, Pomimo wszystko miałem jeszcze w sobie wstyd pewien, nie? Tak jakby, że jednak na tym poście byłem pierwszym, że nie dałem rady, wiecie, nie? Ale dzisiaj przykro mi, bracia, nie? Jakby nie będę patrzył, kto, jakby tam, co ja chcę być i koniec, nie? Ja chcę iść za Chrystusem, naprawdę, nie mam innej drogi, nie? I dziękuję, tyle chciałem powiedzieć. Amen.